Przeszł ja rynek i oceany, czasem, czasem, ja w karty gram. Zajnę nam po dziewczynki, chrześcijańskie izby, pójdę. Wsiech chrześcijań powygonię, a dziewczynki z sobą zabieram. <coughs> Historia mojej emigracji. HistoriaMoyMigratie.com The shows will be English and Polish. Please subscribe. I zapraszamy do Naszym nowym gościem jest pani Anna Wiśniewska. U przyjaciół na herbatce posłuchaliśmy jej wspomnień. Wesoła, pełna życia, aż trudno uwierzyć, że urodziła się już dawno, dawno temu. A urodziła się w Kosowie Polskim, obecnie należącym do Białorusi. Wojna została ją w bardzo młodym wieku. Wciągnęła się do Związku Strzeleckiego. O samym związku powiem odrobiną więcej za chwilę. Później wysłana została na roboty do Niemiec. I stamtąd, już po wojnie, wyleciała do Kanady. A sam Związek Strzelecki właśnie był bardzo ciekawą organizacją. Powstał około 1920 roku w Lwowie. Członkami była aż w 70% młodzież wiejska. Zadaniem tego związku było przygotowanie tejże młodzieży do służby wojskowej. A przy okazji organizowano przeróżne kursy i imprezy. A jakże Pani Ania do dziś te imprezy wspomina... Bohaterem numer jeden dla organizacji był oczywiście marszałek Józef Piłsudski. Nie znajdziecie już chyba zbyt wielu byłych członków tego związku, a my znaleźliśmy. Posłuchajcie więc o Właśnie rozmawialiśmy, w którym roku pani przyjechała? 48. Tutaj, to to ja w 8, tak. Czyli to zaraz po ratownicą. Tak, w 50 roku za mąż wyszłam tutaj. I pani przypłynęła um, okrętem. Okrętem. okrętem ja. Skąd już każda pani przypłynęła? Z Niemiec, skąd? Z Bremen. Z z z Bremen. Bremen. Bo jak oni nazywali Bremenhafen, czy jak? Coś takiego. I pani była sprytna dziewczynka, bo dostawaliście papierosy, czekoladę, tak? Ja. Ale nie, nie potrzeba było brać, pieniędzy. a nie, pani brała papierosy i sprzedawała. Ja, ja poszłam, to nam takie chleb niedobry dawali w obozie, to ja za papierosa poszłam, kupili dobrego chleba w Niemczech. A jak Nawet w obozie? To bo bozi, to był obóz pracy, czy jak to był? dla uchodźców. Uchodźców, tak. Lidy-pisów, tak. Mhm. Już już zapomniałam, w którym mieście. W czasie Do, wojny do Niemiec to... byłam zabrana na, na pracę. Mhm. No, jako, jako Niemcy brali do pracy. Ciężko było w pracy? No, ja, no, to zależy od ludzi. No ja wiem, no, ale tam gdzie Pani pracowała, ciężko, oni byli fajni, czy nie fajni, czy to była jedna rodzina? Jedna rodzina i, mhm. i oni mieli farmę, Rozumiem. gospodarstwo mieli. Mhm. Tak. Mhm. No ja ja, prze... ja taki człowiek, że głowę opuszczę, badaję coś, zapamiętam coś i, i nie sprzeczałam się z nimi, ja wszędzie dobrze miałam, no, bo to już głupie mur nie przebije, co każą trzeba robić, tak. Ale na ogół dobrych ludzi miała. To zaraz, tutaj ja już mówiłam tam, tam moja babcia Sara. Ach, mówi, bo, bo rusek, nadchodzi rusek. Tam, bo tam rusek. Ach, co tam rusek, mówi, ona mówiła tak co, po mazusku. Co tam rusek, oni stali głodni. Jak ja im zabiję putę. A ugotuje dobre rosół, to nie zjedzą, ani sowa nie będą mówić. <grywiet> Puta to kaczka. Tak. <gry flashing> tak i to to oni, o takich wszystkich że oni głodne. Tak. Tych tak w niemczech mówili o tych ruskich. No bo byli głoni na pewno dużo z nich. Tak. A bali się wszyscy Rosjanów jak Rosjanów, tak. Ta... No to, to gdzie, gdzieś Rosjan, U nas piekarnie. Piekarnie po, po, pozamykał i w kolejce chleb kupować trzeba było, bo ja byłam jeszcze za rosyjskich czasów w, w domu. Przed, przed tym, zanim pani wyjechała do ta, Niemiec? Tak, tak. To, to piekarnie pozamykali i, i w kolejce chleb. To jak trzeba było na rodzinę, to trzeba było iść dwóch, trzech, jak duża rodzina kupić, bo doszło się tylko bucha chleba. To tak takie gospodarze do niczego. Niech omijać. Jak to Stalin mówił? Stalin, Lenin, kiedy umierał, Lenin. Stalinu przykazywał, chleba po niemiecku dawaj, a słonienki nie pokazał. Ale za pani A pani, jakie mały piosenki ładne. Jakie na przykład? Pryszał, przyszał? ja Jarek i okejany. Czasu, czasu ja w karty igrał, zachocze nam po dziewczynki, w kreściańskie izby pójdziemy. Wsiech kreściań powyganiają, a dziewczynki z sobą zabiorą. Jak Pani fajnie. Pięknie. Chcieli. A po niemiecku Pani umiała mówić? Miałam też, ale już rozumieć, teraz rozumiem, ale jeszcze, jeszcze rozumiem, jeszcze tak. Z, z daleka od granicy rosyjskiej. Tak, ale do Polski już nie myśleliście wracać. No, no? Absolutnie. Pani Anna urodziła się na terenach Białorusi. O, okay. W Kosowie, tak? W Kosowie się Pani urodziła? Czy? Ja, Kosów. Kosów Poleski. Tadeusz Kosiszko urodzone. Tak. Czyli teraz to są białoruskie tereny, tak? Tak, tam, teraz tak białoruskie tam jest. Jeszcze Ale, ale tam, tam, tam, białoruski pół Polaków. Przecież tam nie, nie, tam Białorusów mało. Tak pół, pół na pół. Mhm. To przecież tam niby ta Białoruś no, wszystko. Zresztą za polskich czasów polskie szkoły były wszystko. Ja jeszcze chodziłam do szkoły polskiej. A, a, a później, później jak ruskie wkroczyli. To już nie zrobili, trzeba było się ruskiego uczyć. Jak chciałaś, jak chciałaś, nie chciałaś, to siedź. Tak. Nie, już niby nieprzemysłowo było. Ja to chodzę... kiedy pani tańczyła z tym oficerem rosyjskim? Przed wyjazdem oczywiście. Z, z tym co tak mówił. Tango to krokilisa. <tanko> Pięknie to. A co to? Znaczy? Że, że tango jak tańczysz, to jak krolica, Jak on mówił? Tu z Tut, i, i lis za tobą ja, to Mówi, To, to lis za tobą. A taki śmieszny on był tam była No a to czasem ma okazję z oficerem rosyjskim tak, tak. zatańczyć. No mówi, zatańczy. że Polacy oficerowie nie Nie tańczyli. Och, to, to właśnie, że z zabawę u nas dom ludowy był nowy, wybudowany i. i i można było i budki kupić i wszystkiego. Gdzie tam oficer przyszedł do domu ludowego? No nie. A jak ruskie przyszły, to zawalili. <grym> Takie no, ładne no. dziewczyny. No. Ale i oni umieli tańczyć ruskie. Umieli, tak? Tak, i tango tańczyli i wszystko, tak. A ci byli oficerowie też ze starej chyba gwardii rosyjskiej, nie? Czy to było, oficerowie to byli młodzi czy starsi? Przeważnie młodzi. Młodzi, tak. Młodzi, tak. Starych Przeważnie Ja już myślę, że po czyste było wtedy. Ja... I na okręcie Pani poznała Basie? Nie, w Niemczech, przepraszam. Basie w Niemczech, ja. Na okręcie kogoś człowiek nie zapomniał, bo tyle jeździł i ty. tak. A to od razu do Kanady Pani przyjechała? czy...? Ja, już z Niemiec a do Kanady. Mhm. Z Niemiec do Kanady. Mogliśmy do Australii, Kanada, do Ameryki. A, te, a tam jeden star, taki starszy pan. Nie jedźcie do Ameryki, to już tamte trzykagowskie gangstery mówi. <śmiech> <i, śmiech> takie piękne dziewczyny, gdzie. <śmiech> tak. I były takie młode dziewczyny, nie jedźcie. No i my sobie kolejki stali dokonane. Bo to było, bo to było z jednego te, taki afis. A, a no to tak, tam człowiek wiedział, czy, czy tam te. Gdzie lepiej? Gdzie lepiej. A to był. Ktoś już starszy i widocznie. A nieustróż. Tak. I widocznie już znał się w świecie, Znał, uh -huh. co my widzieliśmy, Jak co my widzieliśmy. To... Ja, my należeliśmy do Związku Szczeleckiego i nasza przewodnicząca, ona, ona, ona była artystką w Warszawie przed wojną. I ona nam sprowadziła instruktorkę. I ta instruktorka tych nas tańców różnych, o je. I nawet, mm -hmm. i, i nawet w niektórych czasach ta lawonicha, lawonicha to to jest... O, to też ładna piosenka. Tak, a lawonichu Lawon polubił, lawoniszkę czarowiczki kupił. Lawonicha dusza łaskawa, ja czerwiczkę mi polaskił. <głos> Ale jest wspaniale, że uczyli Was tych tańców i tej muzyki, Jednakże wszystko było ważne w tej... Tak tak, tak, tak, tak. tak, Strzelecka to nie była właśnie przez Piłsudskiego zrobiona ta cała... Związek Strzelecki. Związek Strzelecki? Tak tak, tak, tak, tak. Piłsudskiego prawda? To kieruny nas ruskie, to każdą jedną brali, że widzieli, że tego. I, i Związek Strzelecki, ja należałam i z jakich wybroni strzelali. A ja zaczęłam, wiem, o ja taką mówię. My nie, my robili zabawy, różne bankiety, i my tylko. My, my, my nie do strzelania, my to my tylko na strzelania! tylko się nabawy. nazywało strzelackie. Tak, i ja, ja tak szczerze mu mówiłam, on, on mnie przyznał rację. Ja bym no a on myślał, że nas strylać uczyli. <grym> a jakby uczyli, to by, nie, to by było. To by nauczyli się, z z z No tak by trzeba było. To by <grym> ale to by wtedy zabrali gdzieś do obozu może. Ale wtedy to wszyscy chyba musieli, albo chcieli należeć do. Do Strzeleckiego, prawda? A jak się długo tym statkiem płynęło? nie mogę już nie Statkiem. Długo. Chyba dwa tygodnie. A Dobra, coś, coś koło tego, tak? Dobrze, i samolotem się.. Co człowiek z takiego miasteczka i nigdzie nie był, to i samolotem i statkiem się. <grym> okay. Jak pani jechała do Kanady, co to y, jaką pracę pani miała pierwszą? Pierwszą pracę na, na domestyk. Do, do, rodzin, do rodzin kanadyjskich. To znaczy my pod, oni, oni nas prowadzili. To, to, to o, ja też dobrych miałam ludzi. Dobrych ludzi miałem. Mieli, mieli takiego chłopaka, No dzieciaczek. To nieraz jego po, do, do, do uwikacji posadziłem to. To on mówi Bajena. Już mam ja o to nena, no. baj nena. No. Ja lubię dzieci. I jak człowiek, naprawdę ja lubię dzieci, bo, bo jak człowiek dobry do dzieci, to i te rodzice są dobre do siebie. A ja, mhm. dzieci są śmieszne. I dzieci uczyły Panią Angielskiego, prawda? Ja! Mądra mama powiedziała. Mądra, tak, mama tak powiedziała. If you want something from me. Pointed by the finger and said, What do you want? Ja yeah, i to oni tak robili. No, nena, A to była rodzina kanadyjska, tak? Tak, tak, tutaj już, tutaj w Londynie już. Mm -hmm. Oni nie, nam nie mówili nena. Nie, nie Ena, tylko Nena. Bo dzieci nie umieli mówić. To ja swojego męża, ja mówiłam z kolegą, jadą też na zabawę. Autobusem. Autobusem. I ja weszłam, ja weszłam i tego, a jego, a jego, a ten kolega, jego Bronek mówił, ty słuchaj, słuchaj, to chyba jakaś Europejka. No i my wyszli, na zabawę przyszli. To ten Bronek znowu Jahu, jachu, to ona tutaj jest. Przyszła. On nazywał Janeka, jachu. Mm -hmm. To był dobry kolega Bronek i on ładnie także. Miał kondycję, jaką piękną. Tylko ja tylko ja z nim nie, nie umiałam tej, tej, tej skakanej polki, tej takiej tej drobnej. <głos> nie była I wtedy inne dziewczyny tańczyły. No ja. A ty nie zazdrosna? A ja mówię, a on z sobą do domu pójdzie? Pójdzie ty do, po do domu. potańczy z sobą ze mną do domu. To jest mądrość, proszę nie bardzo. co, co za Jak potańczy, to co to? To prawda. To ja była prawda, że oni lubią jego. No właśnie. A pani A jak pani tańczyła z kimś takim. To był Kanadyjczyk? Też przychodzili i tańczyli. I, are i pytał you, Are się, you married? No, I'm Anna. <laughs> a, ja myślałam, a ja myślałam, że on mówi, o i Mary. <laughs> to my tam. To my, my swojem wade lata tam, bo, bo, bo, bo podczas wojny gdzieś i na zabawę mało mm. gdzie chodziło. To my tutaj odżyli po prostu. Mm. No, kawa młodości wam zabrała ta poza. J'avais bouffé deux ans de McDo pour m'acheter un petit vélo. Il était pas beau, il était pas gros, mais bon, il m'en est au boulot. Et puis un jour, au fond de la cour, où je le bouclais sans double tour, il était plus là, mon petit vélo, sans doute non, il n'était pas parti w tym cel c'est ça Rien moi Najpierw ślub był i o tym ślubie niech Pani opowie Pani Aniu Duży ślub był? Nie, nie wiem czy duży? Chyba no, duży. No, to do, dobry. Do, do, no, no, no, no. Ale do ślubu? Kto panią wziął? Milioner. Właśnie ja. ten opiekun, ja. na którego tak. pracowała. Do którego pracowała? gdzieś mi się opiekowała. Kadylakiem wziął nasz do ślubu, no? Mhm. Tam, gdzie ja pracowałam. Wyobraź sobie kadylakiem do ślubu. I ślub był no. rano, bo to musiało być na prawda? I, I, i było i, śniadanie. I, i, tak, tak było, bo, bo to by, było, że pr, rano. A, a, a, a to, to trzeba było iść na śniadanie, no i tego te bałdła na to wzięliśmy na śniadanie, na tym śniadaniu flacha na stole. Na śniadanie a, już? Na śniadanie już. Na no, wesele, to wesele, no co? No ja, rano, rano na tym, tak, śniadanie, no hej. No i, i później on był zaproszony na obiad już, a, i on przychodzi. I z tego breakwest, mówię, battle on z table, znowu butelka. mi się podobało, że my mamy battle na table, to, to, to nawet ten co ten, butelka, tak? Nie, że co sobie to mówię, help yourself, a nie idź do baru i po, po kiliszeczku nieść Oni to lubili, to mówię, nice, nice to jest J'avais adopté un caveau, un petit caniche croisé lhéros Il était moche mais il faisait le beau, il faisait... il faisait, Et puis un jour, un gros poil lourd qui effectuait son demi-tour Il avait pas vu mon petit caveau Depuis ce jour résonne ses jappements dans les pots des chats. Nawet jest zmęczony nie był. Hmm. A była Pani kiedyś w Polsce po wojnie później pojechała? Nie. Nie? Bo, ja, bo tam teraz ruskie są. No tak gdzie... do siebie nie pojechała, ale w Polsce Pani była. w Polsce, w Polsce była. U <coughs> tak. męża rodziny? Była, była w Polsce tak. I mama chyba dojechała? Tak, i, i mama ze siostrą tak. Tam z Białorusi. I tam i, i, i męża, siostra to my tam spędzili bardzo. Te... Hmm. Tam teraz, tam, tam w moich stronach, to teraz sam już Różstwie ogarnęli. Znacie to miasto Kosów Poleskich? Nie, nie znam, ale sprawdzę na mapie, gdzie to jest. Uh -huh. To blisko Białego Stoku. Uh -huh. Bardziej południe. Bardziej południe? Uh -huh. Tadeusz Kościuszka urodzony w moim mieście. Piękny teraz jest odnowiony ten muzeum, jego dom. Ja! <grych> Ta mnie siostra z zdjęcie, je? bardzo teraz dużo turystów przyjeżdża, bo to kto zna historię i ta miejscowość istnieje, to chcą, niektórzy chcą zobaczyć, Oczywiście. patrioci, prawda? Piękne tereny, tak piękne tereny i nasze miasto powiatowe to, to jest dużo więcej sklepów i niczego. Kosów Poleski. Смотрят мне в w oczy. на na Всего лишь три Но прошу тебя Не спи Этой ночью Я Хочу Увидеть свой маяк Который мне Осветит мрак Чтобы Смочь мне Проплыть по океану звезд Как много их на небе звезд Как много ветер их занес Светло-синих звезд Ну точно как твои глаза Которые блестят от слез красиво я так люблю твои глаза звезды смотрят мне в глаза отвлекись на полчаса полюбуйся сны не всегда ведь только сны Жизнью обросли они, Но боюсь я, Что перестану видеть сны. На часах всего лишь три, Но, прошу тебя, не спи, Этой ночью я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 Точно, как твои глаза, которые блестят от слез, так красиво, я так люблю твои глаза, Звезды смотрят мне в глаза, Звезды смотрят мне в глаза, звезды смотрят uh -huh.